Podcast numer 91, pierwszy podcast wakacyjny. Jak obiecałem wszystkim drogim słuchaczom, podcasty wakacyjne będą tylko, tylko, tylko z Irlandii, tylko o Irlandii, tylko o Zielonej Wyspie, tylko o Dublinie i tylko ze Szczepanem. Ze Szczepanem? Spyta się kilka osób. Tak, moi drodzy, ze Szczepanem. Zatem oddajemy głos Szczepanowi, który przez wszystkie osiem wakacyjnych podcastów będzie prowadził te podcasty, bo ja wyjeżdżam na wakacje Szczepan, oddaję Ci głos i życzę miłych wakacji Witam, ja chciałem się przedstawić, nazywam się Szczepan Szczepkowski Witam serdecznie Tak, Szczepan, Szczepan kupił niedawno białego takiego ścigacza, kombi, duży, ładny i w związku z tym, że jego rodzina wyjechała na wakacje do Polski, to Szczepan wziął nas na wakacje do Irish pubu, ale nie jest to taki zwykły zwykły pub, jest to teoretycznie najwyżej położony pub w Irlandii nazywa się Johnny's Fox czyli, czyli Johnny's Fox, czyli taki ja ja ja Jasiu Lis, czyli Tomasz Lis Tomasz Lis w wydaniu irlandzkim Szczepanie jak Ci się tu podoba? Tak Ci się spytam na sam początek naszego podcastu Siedzimy z Filipem i z jego ładniejszą połową, e, najwyżej położonym, jak głosi legenda, pubi w Irlandii. Pub nazywa się, tak jak tutaj Philips wspomniał, Jasiek Lis. się Lis pub. Pub jest, no, jak, jak już powiedziałem, głosi legenda, najwyżej położonym pubem w Irlandii. Nie wiem, nie wiem, jaka to jest wysokość. E, nie dorobiliśmy się jeszcze GPS-a w tym kraju. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli sprawdzić, jak wysoko jest ten pub położony. W każdym razie, jak macie Google albo jakieś inne Wyszukiwarki mądre sobie, sobie zobaczcie, jak wysoko Ten pub jest położony Generalnie, co Sobota jest, kupa ludzi W tym pubie Pub jest niesamowicie urządzony w środku Wszelkich starocie, które, które są w Irlandii Wszystkie starocie Które, nie wiem, pozbierali Po całym kraju Tutaj w tym miejscu można znaleźć Można znaleźć również zdjęcia różnych w, w ważnych głów, które w tym Pabie były e, i na przykład jest Jerzy Buzek ze swoją żoną Ludergardą Czy jakie tam było, w sumie już tego nikt nie wie, bo to są były stare dzieje. Kupa, kupa ludzi tu wisi na ścianach e, Premierzy różnych jacyś, jakichś dziwnych krajów japońskich i innych azjatyckich no, kawałek, tu wisi, kawałek historii wisi, wisi na ścianie Różne eksponaty stare Jakieś takie gadżety na przykład W tej chwili siedzimy Przy takim czymś Co było chyba, nie wiem Co to mogło być, jakiś zegar Zegar z, e, z kołem zamachowym Jakimś takim wielkim Mi się w plecy wbija Mi, mi się w plecy wbija zawias Od e, szafy pancernej może nie szafy pancerny, Ale sejfu Sejfu pancernego Który, który mi się właśnie wbija w plecy zawias e, Gdzieś opieram się O jakiś stary kredens Na którym są w ogóle jakieś stare talerze Jakieś stare prehistoryczne zdjęcia Słuchajcie, Wszystko tutaj jest prehistoryczne e, Nawet tak jest tak stare Że tego nawet starsi górale nie pamiętają Na podłodze jest kupa trocin wysypanych Właśnie Filip na chwilę zniknął Bo, bo, bo się przewrócił Mimo wszystko na tych trocinach. Wrócił już, po, pozbierał się, otrząsnął z tych, z tych trocin, oddaję mu głos. Szczepan i Szczepana prelekcja. Ja przeczytam teraz moim drogim słuchaczom, ale przeczytam zaraz moim drugim słuchaczom, zaraz po, po przerwie reklamowo-początkowej, to co mam wydrukowane z internetu. Nie dla sokołów. Nie, nie dla, dla mew. Nie, nie dla wróbli. Nie, nie dla wron. Dawid Filipczyński. Podcast tylko dla orłów. Startujemy? Jestem gotowa. No to jedziesz. Prost z Zielonej Irlandii. Specjalnie dla Was. Podcast nie tylko dla orłów. Informacje, wiadomości. Zawsze ciekawie, zawsze wesoło. Zawsze co tydzień, zawsze we wtorek. Zawsze Filip Dawidziński. Ponownie, ponownie, ponownie witamy z najwyższego pubu w Irlandii. Mariola, co ty pijesz Mariola? Ty masz w szklance Guinnessa, masz... Ale wezmę sobie tą szklankę, bo tak jeszcze nie mam. Pamiętasz, Szczepan, zawsze kradliśmy szklanki z tego. Nie mam, bo to jest z nowym logo. Takie nowe Enma, nowe Nowe To są, To są nowe literki Guinness. Nowe, nowe logo, no. Ja ty. Mariola ma Guinnessa w nowej szklance. Ja mam Heinekena. A Szczepan z racji tego, że jeździ samochodem wziął sobie Seidonę, to jest taki Sparking Apple Drink dla wszystkich miłośników komputerów. Oczywiście to, to jest ulubiony drink wszystkich tych, co korzystają z ja i Jabcok bez alkoholu. Przeczytam teraz, obiecałem przeczytać to, co mamy na internetowej stronie. I proszę posłuchać. Jest takie miejsce, zaszyte w górach, niezbyt odległe od Dublina, które warto zobaczyć. Jest nim Johnny's Fox Pub w miejscowości Glen Cullen. I jest ponoć najwyżej położonym pubem w Finlandii. Tak w zasadzie patrząc tutaj z parkingu, to on jakoś tak wcale nie jest wysoko, nie? To jest chyba jakaś taka naciągana legenda, bo mam wrażenie, że, że on, jest może, on jest może wysoko pod względem Dublina tutaj, bo jesteśmy mamy cały widok na cały prawie Dublin tutaj, jak wyjdziemy sobie na górkę obok. No ale czy on jest tak wysoko położony, tego nie wiem. Zatem pub został założony w 1798 roku i podobno sam Connolly, czyli główny szef powstania wielkanocnego w Irlandii, miał wpływ na wystrój wręcza. Wyglądem przypomina dawny wiejski folwark z eksponatem zielonego Aston, Aston Martina. Proszę sobie zobaczyć potem na Flickra. Aston Martin będzie sobie stał. Aston Martin jest taki samochód przed, frontoną, przed frontową ścianą pubów. Wnętrze przypomina muzeum, przytłacza, jak to Stefan, jak to Szczepan przed chwilą mówił, przytłacza różnorodnością zabytkowego sprzętu gospodarstwa wiejskiego. Kolekcją nocników, bronią, portretami i obrazami wszystkich sławnych gości, którzy tutaj byli. Zresztą nie wiem, czy Szczepan widziałeś, jak się do toalety wchodzi, to wiszą pisuary na drzwiach do toalety. Tak? Dla dzieci wisi. Dla dzieci też? No, baby, no? Jest opis, baby. Baby, baby pisuar. A jak do damskiego też wisi pisuar? Damskie nie mają pisyła ruchuwa, nie? Wy macie bidaty, nie? Takie te, no tak. Pójdę sprawdzić. Czyli tak, yy, mamy mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo obrazów na różnych ścianach. Jeden z nich przedstawia listę znanych osobistości, które odwiedziły pap. Można znaleźć portret pierwszego prezydenta Wolnej Republiki Irlandzkiej, straconych rewolucjonistów powstania z 1916 roku. Jest m.in. portret Jerzego Buska z małżonką. Szczepan, widziałeś Jerzego Buska? Mówiłem już, mówiłem, że widziałem z żoną Ludogardą. Ludogarda Buzek, tak. <laughs> tak. E, Buzka, a jak Buśka buska? Tam ładnie wygląda? Jest, bardzo ładnie. Tak, Buśka Buska jest bardzo ładna. E, jest też portret Wacława Hawla, który gościł w tym pubie. Jest także również Aleksander Kwaśniewski. Jest? Tak, podobno Wiesz, jest. Tak? Zobaczymy. No, Zobaczymy, poszukamy. Zatem nad każdym z dwóch kominków w tym pubie odwiecznie suszą się ubrania, a w chłodne wieczory przyciągają płomieniem yy, przyciągają płomieniem trofowych brykietów. Nie rozumiem tego zdania, ale no dobrze. Jeszcze raz przeczytam. Nad każdym z dwóch kominków odwiecznie suszą, suszą się ubrania, a w chłodne wieczory przyciągają płomieniem trfowych brykietów. Czy to ma sens? Kominki, aha, aha. Aha, tak to wygląda. Spora część pomieszczeń stale jest zajmowana przez koneserów górskich obiadów. Będziemy kone kone koneserować te obiady troszeczkę później, może. Górskie obiady, tak. Czasem można też natknąć się na występy tancerzy irlandzkich. 7 dni w tygodniu jest szansa posłuchać ze sporów grających tradycyjną irlandzką muzykę. Jest szansa także na wolny stolik, bo jak dzisiaj Szczepan nam potem powie, jak tutaj ciężko znaleźć wolny stolik w sobotne przedpołudnie. pub jest otwarty o 12.00. Ale ale pomimo tego gości, gości jest mnóstwo. Gości nie brakuje. Każdorazowo koło północy murzycy grają hymn irlandzki i zwijają manatki. Tak to wygląda. Och ja, dobrze. Co tu jeszcze mamy na stronie? Często można trafić na całe wycieczki przyjeżdżające wynajętymi autokarami. Atmosfera jest szczególnie, zwłaszcza wtedy, bardzo ciekawa wieczorem, kiedy przez, przecisk, prze, kiedy przez, przez pub... Przeciskają się grejkowie grają w różnych salach, bo tutaj tych sal jest dużo. Ja myślałem, że to jest taki pub, wchodzi się w jedno, w jedno pomieszczenie i, i tyle. A tutaj jest naprawdę dużo ciekawych zakamarków, ciężko było znaleźć miejsce. I, i, ale w końcu mamy bardzo fajne miejsce, takie przy maszynie do szycia. To jest, nie, to jest maszyna do szycia? Co to jest? Nie, to jest jakiś Steam. Jakiś takie. To jest jakieś takie jakby. Jakiś taki piec. Dziwny taki. taki no nie wiem, no taki Steam coś tam, ma od, odznaczniki. Oh, to tyle, to tyle hmm. co jeszcze, co jeszcze A, proszę bardzo, dla wszystkich, którzy chcieliby tutaj przyjechać autem, jadąc w kierunku centrum na południe Dublina, w Radfarnam można sobie jechać autobusem numerem 44B oraz przez Dandram można sobie pieszo dojść, to jest jakieś 3 godziny z Dandram. proszę bardzo można sobie dojść, tak to wygląda Dobrze, skończymy nasze, nasze pinty, piwa. Zobaczymy, czy wyjdziemy sobie może na zewnątrz. Może jeszcze Szczepan nam coś powie ciekawego. I to tyle. Witamy, witamy w podcaście 91. Pierwszy podcast wakacyjny. W końcu wakacje. Każdy robi, co chce. A Mariola, chcesz coś powiedzieć? Mariola kiwa głową, że nie. Dobrze. Nigdy nie wiesz, co cię czeka. Szalony podcaster, szalone pomysły, szalone tempo, szalony świat. Podcast nie tylko dla orłów. Podejdź bliżej. Reklama. Jest ich tylko dwóch. Za dnia prowadzą zwyczajne życie. Jednak co jakiś czas przy mikrofonie przeistaczają się w obrońców dobrego kina. Nieważne, w jakim zakątku świata ukryło się bez talencie, to padną je. Ich imię to... Celluloid. Witam Was, Oksza i Celuloid. Nawijamy na filmy. Wiadomości, wywiady, historia, ludzie, muzyka. Prosto z Detroit. Z polskiego Detroit. Oh my God! Zaprasza Łukasz Witkowski.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 Masz pracę w Irlandii. Czy znasz już swoje prawa? W pracy mamy takie same prawa, nieważne czy pochodzisz z Irlandii czy z Polski. The National Employment Rights Authority jest właśnie po to, by Ci pomóc. By dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę employmentrights.ie albo zadzwoń na infolinie 1890 80 80 90. Nira, The National Employment Rights Authority. Pracujemy dla Twoich praw. Podcast nie tylko dla orów ci, którzy słuchali Szczepana w jego podcastach dokładnie wiedzą, że Szczepan jest zboczonym radio telekomunistą i często korzysta z różnego typu radiostacji. Szczepan, co my tu mamy? Bo mamy odbiornik, mamy takie czerwone z anteną. To jest pewnie jakiś mikrofon taki do podcastów. Czy UKF to? powiedz nam bliżej o tym wszystkim, po prostu przybliż, bo ja jestem lajkonik w tych sprawach I powiedz, co ty słuchasz, co ty nadajesz, czy ty możesz normalnego radia tu... Tu... 100-202 słuchać się, radia Dublin gdzie, gdzie to się tutaj chwyta? Oj, coś tutaj mi się chyba nacisnęło, co? Z, z... Źle? Nie, dobrze. dobrze Mam tutaj takie lepsze CB radio w samochodzie To jest w profesji, a gdzie jest właśnie? E Mam takie lepsze sobie radio w samochodzie, przed którym mogę się porozumiewać, e, no praktycznie jak no. mam jak są dobre warunki z całym światem e, w tej chwili na dzień dzisiejszy, na, tą, na ten czas są warunki na, na, na Europę. A dzisiaj są dobre warunki e, na Europę, tak, dzisiaj na Europę i praktycznie samochodu, samochodu sobie siedzę w samochodzie, mam na dachu antenkę i gadam sobie pra, pra, praktycznie z całą Europą, tam gdzie mnie słychać oczywiście, bo niestety nie mam zbyt dużej mocy w tym radiu samochodzie, ale, ale nie narzekam, bo na przykład w czasie dobrych otwarć, bo to też nie zawsze to się da zrobić, w dobrych otwarć, jak na radiu się działa, no to grałem sobie z Polską, z różnymi innymi krajami i tu właśnie Podłączyłem Dobra się. Oparcie, to mogli z Witkowskim pogadać? Z Witkowskim? Tak, oczywiście, tylko że nie, nie, nie w tym czasie, nie, nie o tej porze roku, ponieważ wszystko zależy od propagacji, czyli aktywności, czyli fal radiowych na kuli ziemskiej, które są, co roku się zmieniają. W sensie co, co? W takich cyklach to 11 lat. Za 2-3 lata Stany Zjednoczone będzie słychać jak stacje na lokalu, więc musimy troszkę poczekać na, na Amerykę. W tej chwili jest dobre otwarcie, dobre otwarcie na Europę, tak więc... Tak to, tak, tak to wygląda, panie teraz? kolego. W tej chwili słuchamy takie, takie jakby e, częstotliwości wywoławczej, gdzie się, się stacje wołają, kto słychać, gdzie, skąd i kiedy. Tutaj jak wyście jeszcze w pabie dopijali pi, piwko, ja wyskończyłem sobie na chwilkę do autka, podpiąłem się i sobie zrobiłem wyłączność jedną z Włochami, drugą z Sardynia. Wyspach też należy do Włochy. Tak więc, tak sportowo, prawda? Możemy no, się z połączyć teraz. Spróbujemy, to chwilę może potrwać, więc zrobimy pauzę. Najwyżej, jak coś się da zrobić, to, to się włączymy. Wracamy za chwilę. Martin Lechowicz mówi. Herbus Swoboda, szlachcic Polski z Bożej łaski, z podcastu Masa Krytyczna. Słuchacie właśnie prześwietnego podcastu. Nie tylko dla orów, Naprawdę, rewelacja, rewelacja. Słuchajcie dalej, nie przerywajcie. To jest coś, co jest, jest... Brak mi słów. Dziękuję. Właśnie po bo to woła? A podcasty można nagrywać przez UKF-y takie? No, to jest UKF-y. No ja wiem, no, ale to, to samo ile jest. Fala. ja Ile to jest mokacherców? Eee. Czy to są... 27, 27 e, MHz. Pasmo 11 metrów tak zwane. 1, 2, 3, 5, 9, Zaraz mu złapiemy tę stację z Francji. 1, 2, 3, eh, z Włoch, przepraszam. Zaraz mu zapiemy. Tak jak powiedziałem, tutaj nie mam w samochodzie dobrej, dobrej mocy nadawczej. Tak więc nie zawsze wszędzie dolecę. Ale ale nie poddaje się, bo jestem stacją QRP w, w kodzie Q tak zwanym kodzie krótkofalawców QRP, znaczy mała moc. Uh, 29, Alfa Tango 516, standing by. słyszy nas. Czy ty masz jakiś numer wywoławczy? to no. wygląda? Jeszcze masz? 29. Czemu taki? Jest zielony Aha, czyli tam, musi się, tam musi się gdzieś zarejestrować? 29, to jest Finlandia. Każdy kraj ma swój numer. Aha. Potem jest klub, a potem jest ten numer w klubie. Alfa to jest klub? Alfa Dango, polski klub z prowincji z Asti, międzynarodowym, chyba w sumie największym na tym paśmie uh -huh. mm, i numer. Każdy kraj ma swój numer, potem się poznaje, każdy kraj ma swój prefiks A Polska ruchu. jaki ma numer? Polska ma prefiks 161 Szkoda, że nie jest tak jak np. numery kierunkowe telefonów czy... nie, nie, To nie, jest nie. zupełnie coś innego. coś innego Czyli Irlandia ma 49? Nie, 29, 29. Polska ma 161 a Witkowski ma ile? Dwa, Dwa. Dwa. A uh -huh. uh, 29 Alfa Tango 516 29 Alfa Tango 516 Stany mai? Alfa Tango 516 Alfa Tango 516 please. Ok, QSL, QSL To jest 29 Alfa Tango 516 29 Alpha Tango 516, you are 5x7, 5x7, QSL. Okay, 29 Alpha Tango 5x6, thank you for my radio report, 53 by radio report, 5 by 3 for the radio report, I am in the south. QSL 017, 017 Hawaii for me, 017 for the Oscar Delta World Contest. Thank you, thank you very much. Uh, And uh, all the best, good luck in the contest. Uh, 29 Alpha Tango 516. Bye bye. Okay, please, can you, can you give me my uh, progressive number? Okay, because for the, change, for the challenge of the Star Delta Renewal contest, awesome I change the uh, double progressive number. I give you progressive number 017. Can you give me my uh, progressive number, please? A, uh, Roger, Roger, my friend, 002 zero, zero, for you, OK? 002 zero, zero, two. Zero, zero, two for Oscar Delta, USA, QSL. Czy Pan teraz coś pisze, dokładnie nie wiemy o co chodzi. A co to jest ten kontest? Zawody. Ja wiem, ale o co chodzi w tych zawodach? a powiem. Uh, thank you my friend, bye bye. Tak właśnie skończyła się łączność, mieliśmy przyjemność pogadać sobie z Francją południe Francji, kolega tam mówił, South France, czyli południe Francji stacja, która brała udział w zawodach, chodzi o jak największą liczbę łączności, wymieniliśmy się raportami, czyli jak mnie słychać we Francji, żeśmy się przekazali, wymienili numerami do tych właśnie zawodów, które na tym polegają właśnie, żeby zebrać jak najwięcej łączności, no właśnie, była Francja słyszeliście sami, Da się, da się samochodu tutaj sobie stoimy w górach samochodu, przez takie troszeczkę lepsze CB radio, Francja prak praktycznie bez większych problemów. A możemy sobie zarezerwować w wakacje w Maroku gdzieś przez CB Radio? Niestety nie. Szkoda, cholera. A to yy, Zapisywałam, tak? Pytałeś się. Do dzienniku łączności, tak, tak. tak, do dzienniku łączności. Każdy porządny operator takim właśnie jestem. Mam nadzieję, że tak mi jestem, że on przynajmniej takim chcę być. Ma dziennik łączności, czyli wiek, kiedy z kim gadał na radio, prawda? Od kilkunastu lat, jak się bawię w te, w te klocki właśnie mam setki tysięcy łączności, tak, więc wiem z kim gadałem, z kim nie gadałem, e, powiem Wam z ciekawości, że mam praktycznie cały świat, cały świat przez CB Radio zdobyty. E, kartki z różnych, różnych, różnych stron, na potwierdzenie mi tam e, e, ludzie przysyłali. No właśnie, mówiłeś kiedyś o tych tak, kartkach, tak, dawno tak, temu, tak. jak jeszcze razem nagrywaliśmy. Czy dalej ludzie wysyłają kartki? Dalej, dalej, dalej kartki wysyłają. Jest to takie właśnie potwierdzenie łączności. Dowód tego, że na przykład doleciałem przez Ibradion do, na, na Alaskę, przez biegun południowy. No takie ciekawostki, ale to są już wyższa szkoła. A gdzie byłeś najdalej? Gdzie byłem najdalej? No trudno powiedzieć, bo no, wiadomo, no, najdalej, to, no to, to, no, to jeśli chodzi o w kilometrach z Polski łączność, to zdaje się taka wyspa Czatam. Nie, nie jakoś tak. No, nie już w tej chwili tą nazwę. Jeszcze trochę hen, hen, hen za, za Zelandią. Tak więc, no, to kawał drogi. To kawał drogi. Kawał drogi. Ale to nie było najciekawsza, mhm. najciekawsza mhm. łączność, bo najciekawsze łączności są wbrew pozorom z, z miejsc, w których na przykład nie można mm, nadawać, na przykład w bazie, e, w bazie e, Guantanamo na, na Kubie, czy tam na przykład jakieś w Korei Północnej. Miałeś sobie, takie ciekawe jakieś łączenia? Miałem, miałem. miałem. Dobra, to spojrzymy na mapę, gdzie teraz będziemy lecieć Dobra, dalej. To tyle, dziękujemy za łączenie. Wprost w Zielonej Irlandii. Tu podcast nie tylko dla orłów. Za górem, za sobie ktoś, mówi to coś. Nie tylko dla ory. Podcast 91, serdecznie witamy już z niższych rejonów Irlandii i Dublina. Znajdujemy się w takiej małej miejscowości, nazywa się Enniskerry. Szczepan, Enniskerry? Czy, czy inaczej? Enniskerry, Enniskerry, jakoś tak. Jakoś tak. I jemy bardzo dobre kanapki. Kanapka na przykład, Szczepan, z czym miałeś kanapkę? Mozzarella, ham. E, jakiś taki sosik czerwony, e, z cebuli, peper relish, taki no. Relish. Mm, ogórek zielony, pomidor czerwony. No to się tutaj nazywa panini, no pycha. panini, taka płaska bułka, taka w tosterze, taka mhm. splaszczana. Mariola, czy miałaś bułkę? Jeszcze ile, masz jeszcze Z dużą ilością sera, jakimiś ziołami i, i cebulką. Też masz panini, nie? Mhm. Ja mam ciabatę. Ciabata to jest taka ściapciana bułka i w ciapcianej bułce mam mnóstwo, mnóstwo mięsa. Bekon, kurczak, turki, e, też ten tomato relish i, i trochę moc tej e, Troszeczkę pesto, bo ja lubię bardzo pesto. Co jest pesto? Pesto to są, e, to są to jest taki przecier, to są mielone oliwki. Oh. tak na, z, takim, z, z oliwą, Wiadomo, że oliwa jest z oliwek, ale ten, takie zioła, oliwki. Pamiętasz, czy Panek, jak byliśmy na tym, na, na, na ryneczku, tam na Temple Bar kiedyś, robiliśmy podcast taki, no to tam właśnie też jest taka stoisko jedno i sprzedają mnóstwo takich właśnie pesto w takich drewnianych, fajnych takich beczółeczkach. A, tak to wygląda. Jemy sobie mm, te bułeczki. Mamy bardzo ładne popołudnie, sobotnie. Nie pada bo do Glinia ostatnio bardzo, bardzo padało. Jeszcze mamy już lato, mamy już lato, a lato w Irlandii jest bardzo deszczowe. W porównaniu do wiosny, kiedy wiosna jest bardzo piękna, gorąca. Ostatnio nawet skóra mi schodziła z rąk i z twarzy, bo byliśmy pływać na, na kajtach i troszeczkę mnie... Mm, no, wyglądałem jak taki Indian z, pr z przemienia Navajo, taką, taką miałem czer czerwoną skórę. Szczepan... Co leci? Lesi wróć? Aha, tak, bo tutaj jechał taki owczarek Lesji w samochodzie. Chciałbym się zapytać, Szczepan, jaka jest nasza dalsza część podróży dzisiejszej? Gdzie jedziemy teraz? E, przepraszam, jeszcze w międzyczasie powiem, że podczas tej ciabaty i tej e, pinciety nie, czekaj, panini, panini, panini była, i ciabata. była dosyć ciekawa dyskusja na temat seriali, które lubimy, Proszę. czyli Lost i Prison Break. Break. Właśnie, rozmawialiśmy o tym, że Lost się głupio skończył. Że wleźli na tą górę z tym telefonem i nie wiadomo, co dalej. A jest? Tak. Nie wiem, czy słuchałeś mojego podcastu o Prison Break? Pewnie nie, bo mówię, że ostatnio podcastami jesteś na, na szagę. Na, na, na, nie na szagę, tylko na. Charlie zginął. Na Bakier. Charlie zginął, Charlie tak. Zginął. Charlie zginął. Hobbit. Ale Charlie miał zginąć, nie? Przecież. Nie wiem, no, no Ale on się zginął nas na, na własne życzenie przecież w, tej, w tym, w tej, w tej, w tym podwa, podwodnym bunkrze, nie? Dobrze. Cholera. To byłoby tyle. O tych serialach oglądamy. Takie... Ale Prison Break dostaniesz ode mnie, będziesz oglądał. Też, też się tak. muszę przemyśleć. naukę. nauk. Dobrze. Masz Obóz. półtora tygodnia w Finlandii bez, bez, bez, bez dzieci i bez żony? Nie, nie, cztery tygodnie, bo teraz, teraz półtora, potem trzy tygodnie. Ale bez dzieci i bez żony o, mówię. No, tak? No to... No, no, to będziesz oglądał na maksa. Pewnie. Dostaniesz cztery płyty, będziesz oglądał. Pewnie. Dobra, chciałem się spytać, gdzie kierowniku jedziemy. Power na. nie mamy na, na naszej, na naszym planie podróży. <śmiech> Paweł skórtu nie mamy. Jedziemy, jedziemy sobie przez góry Wicklow przejdziemy przez taką naj, jakby najpiękniejszą trasę widokową, która biegnie przez taką, może nie dolinkę, ale takie miejsce, które nazywa się Sally Gap. Sally Gap, czyli takie skrzyżowanie dróg wielkich dróg, może nie tyle co wielkich, ale dróg na wysokościach właśnie na, w górach Wicklow. W jednym miejscu krzyżują się wszystkie drogi, to się nazywa Saligap. Po drodze miniemy. Się coś... zatrzymamy, przepraszam jeszcze e, będziemy widzieli z góry i piękne jezioro, które się nazywa Jezioro Herbaciane albo Jezioro Guinnessa uh -huh. które należy do rodziny Guinnessa jest prywatnym miejscem w górach e, pół gór właśnie Wicklow należy do rodziny Guinnessa e, i to jeziorko można z drogi podziwiać widok tak więc taki plan wycieczki potem powrót do Dublina przez Tala. tak e, góry Wicklow nie są duże ale są takie bardzo niedostępne ja czytałem kiedyś, że w tych górach właśnie na, podczas powstania wielkanocnego ukrywało się dużo banitów i Anglicy nie mogli ich tam wytropić, bo te góry to są takie takie góry nasze trochę stołowe takie nie, nie za wysokie takie, takie pogórkowato stołowe, ale tam jest bardzo dużo różnych takich zakamarków, gdzie można się schować. schować. I jak ja głosi legenda właśnie, jak głosi legenda na sali GAP e, są autografy wyryte na, w kamieniu, a autografy, e, już nie powiem kogo? Robin Hooda. Mm, e, Janosik? Janosika? <laughs> tak jest. Tylko, że on tutaj był sam bez Maryli, tak? Aha, tak. tak. Byłem bez, Maryli. Maryna. Marina, tak. tak. I Gustlik był podobno I, też. Jest też autograf, powiem wam, Runcajsa z Hankom. Tak? i nawet mieli na plecach cypiska, tylko tutaj gdzieśli Wszyscy tu, tu weszli. Są autografy wszystkich najsłynniejszych zbójników, e, no, jakie znamy, nie? Tak, właśnie, bo ja ostatnio czytałem tutaj, że w Irlandii, właśnie tutaj koło Wicklow, jest też, nie pamiętam jak to jest tłumaczenie na irlandzki, na gejlicki, ale jest tłumaczenie właśnie żacholeckiego lasu na, na, na gejlicki, w którym tak. mieszkał, tak. W którym mieszkał właśnie Rumceis. Musimy tutaj znaleźć, nie wiem jak jest żacholecki las po, po gejlicku, ale znajdziemy to. A taki charakterystyczny punkt, jak tą sali znaleźć, to jest taka torba czerwona która wisi na słupie, e, torba która się kojarzy z Tinky Winky e, czyli słynnym Teltubisiem, wiem o co chodzi tak, pozdrawiamy Cię Roman nie pieprz za tyle, nie pieprz tyle my też skończymy już mało pieprzyć e, kończymy nasze ciabaty i różne inne takie te, czy ty jest jesteś toaleta? ja bym musiał za potrzebą w górach, w górach. Nie. dobrze, dobrze turystyczna. turystyczna, dobrze, kończymy i wsiadamy do naszego białego bolidu z bardzo długą anteną dla radio To tyle. Komunikatorów. Komunikatorów, tak Mariela mówi. Dobrze, dziękujemy. Aniskery 2007. To tyle. Bezkompromisowy, nieprzewidywalny, nieobliczalny, oryginalny, czyli po prostu Filip Dawidziński. Prost z Zielonej Irlandii, co tydzień, co wtorek. Co jeszcze Filip mógłby dla Was zrobić? Podcast nie tylko dla orłów. Podejdź bliżej. Proszę pan, ale zimno. Jakie jest twoje ulubione piwo? E, e, cider. Sider. A Pytam się dlatego, że stoimy tutaj, wie jak Pieron, stoimy nad jeziorem, to jest Guinnessa, jezioro, czy co? E, to jest jezioro Guinnessa, ale ono tak się nie nazywa. Powiedzmy sobie, że już sięgam do naszej ściągawki, jak się to jezioro nazywa, ale mam wam powiem w tym że to jest prywatny teren, teren prywatny, jest to e, całkowita, wielka posiadłość, która. Poczekajcie, przepraszam, byście się nie mogę nie skupić. Robię dwie, dwie rzeczy naraz. Jezioro się nazywa fachowo Jest. E, jezioro Taj. No, no, to tej? No, to tej, tej. Od kabaretu no. tej. Od kabaretu tej. W każdym razie e, jezioro i cała ta okolica tutaj dookoła należy do rodziny Guinnessa, czyli tej rodziny, która produkuje czarny trunek w Irlandii. Ten całkowicie prywatny, niedostępny e, z dołu, żeby tam podejść, napić się wody. A czemu to jezioro też tak się nazywa, jezioro Gnesa? Raz, że właśnie należy do rodziny Gnesa, a dwa, że swoim kolorem wody, która jest ciemna i piaskiem, który jest żółty, właśnie przypomina e, wyglądem tego czarnego pańta. E, ja tu w chwilę powie e, te parę zdjęć, a tam on być może powiesić, być może nie gdzieś. Na fikrze w każdym, powieszę, w każdym to, razie. Z tak. Szczepan. Tak jest, w każdym razie to jezioro i z nazwy, czyli tego do kogo właśnie należy, i z racji właśnie koloru swojego, swojej wody, nazywa się jeziorem tutaj Inesa Potocznie i teren, jak powiedziałem, prywatny całkowicie. O, a właśnie, bo jeziora, które tutaj są obok, są normalnie takie ciemno-niebieskie, a to jest takie naprawdę ciemne, ciemne, ciemne, jak, jak twoje oczy, Szczepan. Czarne, nie, nie, ja mam oczy niebieskie, Aha. moje dzieci i żona mają czarne oczy, ale, ale, ale właśnie woda. A to twoje woda. dzieci? Takie... dzieci tak. No, nie znam sąsiada. Nie <śmiech> ma, <Mówię>, że listonosz. <śmiech> Mówiłeś, że z Bangladeszu jakiś sąsiad, coś. Kto wie, kto wie, dobrze strasznie wieje, jesteśmy na wysokości 564 metry i 37 cm, to mamy taką tabliczkę na górze strasznie, strasznie wieje i pada a jesteśmy 20 kilometrów od Dublina no i kurde łeb urywa panie. i właśnie się psuje pogoda e, zaczęło wiać, padać i zrobiło się bardzo zimno i praktycznie robimy taki, taką taką no w tej chwili to będziemy praktycznie jechali już no, tak. prawie w dół do miasta. W 20 minut temu jedliśmy w krótkich rękawkach kanapeczki, a tutaj naprawdę trzeba się ubrać i wieje jak nad morskim okiem panie. I pani kelnerka była w toplec prawie. No prawie, tak, tak. Ale dobre kanapki były naprawdę, podziękowałem pani. Jedziemy teraz na sali GAP. Tak, na sali GAP, czyli tam, gdzie właśnie trunca jest e, Janosik. Tak, zostawili na kamieniu swoje te sprawy. Dobrze, czyli... Czyli jedziemy, Szczepan odpala swojego białego śmigłowca. Właśnie. Automat, ma automat japoński. W ogóle jego samochód jest japoński. Wszystko ma po japońsku napisane. Przy, przy zmianie gałki biegów jest właśnie coś po japońsku. Zamiast kilometrów na godzinę ma też coś po japońsku. Ogólnie jest to samochód japoński, ale ten. Szczepan... Ja chyba. A Teraz nie otworzę, bo mnie ten... Ewa, twoje drzwi. Tak okay. A w ogóle trochę, mogę coś powiedzieć. Tak, Tutaj, tutaj, tutaj właśnie nad tym, nad tym właśnie jeziorem Ginesa e, byłem ostatni raz, jak tutaj treściową gościłem moją z Polski i wyobraźcie sobie. Ostatni raz? O... Mało, mało brakowało, mało brakowało, miałem tak niezny plan, e, ale nie chciała spać. no nie chciała spaść, trzymała, e, trzymała się urwiska, e, nie wpadła, nie wpadła, nie spadła w sensie e, do jeziora, no i, no i tak to właśnie było treściową. No. Tak, Szczepan zwolni robiąc zdjęcie tego jeziora jeszcze raz. To może, to może tam za chwilkę, bo tutaj dobra. nie mam gdzie się, gdzieś zatrzymać. To jest. Nie, ja ja mówiłem żeby o, zwolnić, o, żeby żeby Mariola wysiadła i może wieje ją. Tak, bo tu ładnie wygląda. To tu, o, tu jest miejsce, tu jest fajne miejsce. Uwaga, stajemy, stajemy. Bo e, drogi w Irlandii są bardzo wąskie. Dnia, o, nie wiem, czy wiecie, o, że praktycznie e, dwa barany się ciężko mieszą. nie mówiąc o samochodach dwóch, które się wymijają. Dobra, stajemy. Dobrze, chciałem się, spytać, chciałem się spytać, bo góry Wicklow są prawie niedaleko od Dublina, widać jest Dublina, takie są duże, duże dwa szczyty. No nie, nie, nie, Dublin Mountains też to... się widać. To Aha, to są Dublin Mountains. A no to pewnie jest... jest, widać. Jest, jest, jest, jest, jest... A tam jest wywierzysko chyba, jak się na geografii uczyłem, czyli takie, co, co drzewa, takie, te wszystkie drzewa wywaliły. Wirwidomb albo Wirwilas. Tak, albo, tak. Albo Wirwizomb. Wir tak. <grym> Idziemy robić zdjęcia, moi drodzy słuchacze ale jest mgła dzisiaj taka straszna ale tutaj troszkę mniej wieje ale jezioro jest fajne, To Guinnessa nadal jesteśmy żółty piasek, ciemne ciemna, naprawdę jak Guinnessowa toń, piwa, woda i sosny wokół z jednej strony ładnie to naprawdę wszystko wygląda jak słyszą słuchacze, bardzo, bardzo, bardzo wieje Szczepan, a tam jest taka fajna, widzisz takie do ślubów, nie? Taka galeryjka takie fajne no, fajne to Według legendy, tu jakieś to nie było e, prywatne, to tutaj właśnie Janosik oświadczył się Marynie. <śm> Ale czemu on tu przyjechał? Na wakacje! Aha, <śm> na wakacje, do pracy! Aha, wtedy już, no tak. No, wtedy, wiem, śledził, y, szedł z szydnym szlakiem premiera y, Jerzego Buzka i został ludogardy. <śm> aha, No <śm> chyba tak, tak, tak. Tak właśnie, tak to było. Mariola, jedziemy, chodź! Nie mam baterii w aparacie! Tak, zbieramy się już po malutku, widzimy tutaj samochody jadące, Szczepan robi zdjęcia i naprawdę jest tu bardzo ładnie, polecam wszystkim. Do Eniskery jest autobus 44 z Eden Quay, warto sobie pojechać do Eniskery i tam połazić i stamtąd można sobie znaleźć autobusy tak zwane Wicklow Tour, to są takie autobusy, które jeżdżą tutaj właśnie tędy, wszystkich chętnie zapraszam, bo przecież podcast nie tylko dla orów, odcinek 91 dzisiaj, co tu mamy? myśli? Strumyczek, o, mamy strumyczek, bardzo fajny. Taki, taki naturalny strumyczek, po prostu z góry leci woda. Proszę raczej, pewnie świeża, taka, świeża, górska woda. Pójdziemy posłuchać jak, jak, jak, jak strumyczek leci. Tak, odcinek 91, ale w tym wydaniu y, zaczynamy nasz pierwszy, tu się na górę, zaczynam nasz pierwszy odcinek taki właśnie specjalnie wakacyjny, bo większość podcastów właśnie y, wakacyjnych będzie, będzie bardzo taka turystyczno krajoznawcza. Zatem żeby zacząć ten podcast tak już porządnie, posłuchajmy strumyczka. Muzyka relaksacyjna. Muzyka relaksacyjna. Moi drodzy słuchacze, um, schodzę z tej góry, jest bardzo niebezpiecznie. Szczepan, jedziemy? Jedziemy. Jedziemy. Bo nieważne gdzie jesteś, nieważne gdzie słuchasz, nieważne czy nienawidzisz, nieważne czy kochasz, dla nas nie ma różnicy, ważne że jesteś. Podcast nie tylko dla Orłów, podejdź bliżej. Nagrywaliśmy ze Szczepanem już kilka razy różne podcasty w chmurach. Mówię o tym, że lecieliśmy samolotem, ale nigdy jeszcze nie nagrywaliśmy podcastu ze Szczepanem. Jadąc samochodem i będąc w murach, jesteśmy teraz na wysokości jakichś 11 385 metrów w jego białym samochodzie, i jesteśmy w hurach. Nic nie widać na dole, widać tylko słońce na górze. Szczepan, jak się czujesz, będąc tak blisko Boga? Pięknie, pięknie, czuję jego oddech na plecach. O, to, nie, to nie oddech, tylko to pasy cię tak tutaj przytrzymują. Chciałem się spytać, kiedy będziemy w domu, bo jedziemy w tych murach i jedziemy, jedziemy. Nie wiem, nie wiem. E, teoretycznie do godziny. Do godziny. Jesteśmy dalej w górach Wicklow. E, Przejęliśmy już e, Sally's Gap. Sally's Gap to jest takie w środku gór takie, takie skrzyżowanie. Sally Gap. Nie I, Sally, e, Sally. E, Sally Gap. Niestety nie było ani Janosika, ani Rumcajsa. Nie mogliśmy wyjść z samochodu, bo strasznie strasznie padało. Nie mogliśmy znaleźć tego kamienia, ale. Ale widzieliśmy różne inne ciekawe rzeczy. Było bardzo fajne jezioro, były fajne takie strumyczki i w ogóle, w ogóle tutaj. O, chyba przed nami Dublin, czy nie? O, przed nami widzimy już Dublin. Bardzo ładnie to wygląda. Chmur, już właśnie wyjeżdżamy. Zjaliśmy na wysokość mniej więcej już 8000 metrów niżej. To jest chyba dzielnica Tala, albo jakieś takie. Wjeżdżamy teraz w... od, od tyłu bierzemy Dublin i wydaje mi się, że już wyjeżdżamy z tych chmur i będzie nareszcie tutaj widać zresztą pułap chmur jest dzisiaj bardzo, bardzo niski w chmurach padało i było bardzo zimno i wiało a tutaj poniżej chmur już jest ładnie już jest ładnie i bardzo nam się podoba Szczepan prowadzi samochód trochę zagryza zęby, bo jest bardzo wąsko bardzo mokro i bardzo kręto, no ale tak to jest zatem wyjeżdżamy z chmur i zapraszamy na chyba już ostatnie wejście w tym podcaście. Jeśli oczywiście dojedziemy, bo może to być ostatnie. O, widzę już Dublin. Czekaj, co my widzimy jeszcze chwilę? Co my tu widzimy? Zaraz Szczepan dojeżdża do zakrętu. Eee, zaraz momencik, ja jeszcze będę coś nawijał. Po lewej drzewa, po prawej drzewa. Przed nami będzie miejsce, gdzie będzie widać cały Dublin. Cały Dublin. Tam właśnie Jerzy Buzek. Tak. Z Ludgardą? E, z Ludgardą, tak. E, gonili królika. G dzikiego. A, tak, królika. Tak, króliczka. Dobrze, no jedziemy ciągle, jedziemy. Jeszcze dwa zakręty i będzie widok. Muszę słuchaczy jeszcze chwilę przeciągnąć, proszę poczekać. Dwa zakręty, dwa w prawo, dwa w lewo. Tak. Dzik był. Dzik był, o właśnie, tak. A dzika też gonił Lud Ludgarda? Goniła czy Jerzy? Nie wiem. Nie było tu wzmianki. Nie było wzmianki, tak. Jeszcze chciałbym powiedzieć o sali GAP, że nie było tam ani Rufnańca, ani Janosika. <grym> nie było też, niestety, nie było też, niestety, Robin chuda, o którym wspominał Szczepan. Ale to może wszystko przez to, że już jest późna godzina, mamy 7.08. I może już poszli do domu, już zrabowali tyle rzeczy, że nie było. A gdzie ty to stajesz teraz? A, tu widać Dublin. Szczepan jedzie na skróty. O, nie, tu nie, chyba tam na dole musisz wjechać, wiesz? Ja tu kiedyś wyjeżdżałem, ale... Stefan, Stefan ma takie ten pikadełko, jak jedzie na wstecznym, jak duża ciężarówka, jak tir. Ły, ale widać fajnie. I ja widać naszą chatę. Naszą chatę widać, czyli te dwa kominy, bo mieszkamy koło takich dwóch kominów zaraz. Ale ja, spokojnie. O, a spokojnie. Ła, zmieścimy się? Zmieścimy się. Fajnie widać sobie Dublin. Tak, całą zatokę widać, jesteśmy bardzo, bardzo wysoko i widać... Oj, antena! Szczepan swoją anteną radio telekomunikacyjną tutaj niestety ten zaczepił. To tyle. Może jeszcze nagramy coś na końcu i do usłyszenia, do usłyszenia, do usłyszenia. Aha, jest przypływ. Jak ja liczyłem to był odpływ i cała, całe, cała Sandy Mat był Sandy, a teraz już jest w wodzie. Spójrz na lepszą stronę życia. Nie tylko w Komary rypią. Przejdźmy do środka. Serdecznie witamy. Serdecznie witamy i jesteśmy cali w nerwach, Szczepan pan złapał Polskę. Kod do Polski 161. Tak, jest, ale będziemy zaraz będziemy wywołać. Teraz zrobimy wywołanie ogólne dla stacji polskiej. Filip, zamknij drzwi, bo ciepło ucieka. Uwaga Polska, uwaga Polska, uwaga Polskie stacje. Jest CQ Polska. Dla polskich stacji polskojęzycznych ogólne wywołanie. Uwaga Polska, uwaga Polska. 29 unit 516. Irlandia, Irlandia woła Polskę. Uwaga Polska, zapraszam do osności. 380 USB 380 26 380 380. Dziękuję. Tu, że jesteśmy tak wysoko, to lepiej odbiera? Nie. Uwaga Polska, uwaga Polska, CQ, polskie stacje polskojęzyczne. Tutaj Dublin, Irlandia, Irlandia woła Polskę, stacja 29 i Unit 516. Proszę bardzo, kto woła? Poczekajcie sekundkę, jest kilka stacji, kilka stacji na frekwencji eee, kolega z koło poczekaj sekundkę chwileczkę tam jeszcze jest inna stacja, proszę bardzo, kto woła Proszę podać mi znak i miejscowość over no, no, no, no. Roger, Roger, Papa Tango 08, Papa Tango 08 Odbieram Raport 5, Santiago 5, Radio 5 Podaj mi proszę swój znak i skąd tam dajesz, over over Dziękuję, Pabianice, Dziękuję, Odbieram serdecznie. Słyszałem że, że masz, że, słyszałem, że masz burzę. Słuchaj, tak na razie serdecznie pozdrawiam. Tu jest, ku, tu jest kupa stacji na frekwencji 29 i Unit 516. Serdecznie pozdrawiam moimi Arek. Arek, proszę bardzo, oddaję mikrofon do stacji z Kołobrzegu. Bravo, Delta 110. Stacji tak się robi nowoczesne over, over. podcasty. Podcasty ponad światowe. Rodzie, Roger, stacja stacja z brzegu tutaj 29 unit 516, 516, Arek, Irlandia, w tej chwili nadaje z, mobila, nadaje z mobila jakieś kilkaset metrów nad Dublinem, w górach, w górach dublińskich. Jak dochodzi do Kołobrzegu, over, over? No, dziękuję, Jarek, dziękuję. Raport dla siebie, Radio 3, Radio 3, Santiago 1. E, Mała nośna, modulacja na 3. Jesteś czytelny. Proszę, maj do siebie. E, Roger, Roger. Pytaj się, Słuchem. czy można ryby zamówić. E, e, przepraszam, podajmy swoje imię. Podajmy swoje i, e, imię. Bravo Delta 110. Podajmy swoje imię, over. E, ja mam na imię Zbyszek. Zbyszek Zibi. ZU India. Bravo India. Zbyszek, Zbyszek Zibi. Proszę. Roger Roger Zbyszek, Roger Roger, Zbyszek, dziękuję serdecznie za łączność. Odbieram Ciebie Santiago 5, Radio 5, Super, to idzie czysto i wyraźnie. Kołobrzeg w Irlandii, bardzo pięknie, bardzo pięknie. Zibi, trzymaj się, miłej soboty, miłej niedzieli, 73 do następnego razu. brawo Delta 110, Zibi, Kołobrzeg, tutaj Unit 516, Arek, Dublin, Irlandia. Powstaność i cześć. Dziękuję Arek, dziękuję serdecznie 7388, bye bye, do usłyszenia. Cześć, pozdrawiam. E, 20... ryb nie możesz zamówić 29, unit 516, ja robię QRT, QRT stację, zapraszam do łączności, jutro będę na frekwencjach o tej samej porze przez cały dzień. Pozdrawiam serdecznie Polskę, Macha z ręką 73, do usłyszenia, cześć. Cześć, Jarek, cześć, teraz trochę proszę, lepiej. 45, Radiko, na 45, Santiago 23, bye bye. Cześć, dziękuję, pozdrawiam. Tak, chcieliśmy, żeby Arek zamówił może jakieś ryby wędzone z obrzegu. podobno rano by były, no ale Marek nie ma czasu, no tak to bywa. Zatem słyszeli moi drodzy znacze, jak to... Jak to wygląda w nowoczesnym podcastingu takim radiowo-radiowo um, krótkofalarskim? No, fajnie, nie? Fajnie, nie? No, Polska, jak Polska. się wam słuchacze podoba? Bardzo fajnie. Polska, Polska, jest zawsze blisko. Reklama. Masa krytyczna przestała istnieć. I to jest kurwa skandal. Murejący. Ale oto powraca po wiekach czekania. A dlaczego? W Imię zasad. Skurwy, synu. Nowa masa krytyczna z martwych stała, w której każdy może wziąć udział. Nie musisz tylko słuchać, nie musisz tylko pisać komentarzy, nie musisz tylko gadać przez gadu-gadu ani wysyłać maili do autora. Możesz sam stać się autorem i wziąć udział w nowej masie krytycznej. Strona www.masakrytyczna.com. Zaprasza Martin, oraz cała kupa innych autorów jeszcze mi nieznanych. Wasze zdrowie. Za brak profesjonalizmu, Oh, hey, no, public microphone. Hey, Jomek, hey, mikrofon. łap mikrofonek. Łap mikrofon. Łap mikrofon. This is just as the liberated syndication podcast system. <laughs> Good morning, it's 7 o'clock on Friday, the 22nd of June. On RT Radio 1, this is Morning Ireland with Cahal McCullough and Paul Maguire. Today, where to now for the Progressive Democrats? Also criticism of the GAA from the Samplegate 3 and one woman's experience at the hands of the spray stop Dr. Michael Neary. This <laughs> is the end of our podcast. We are with Szczepan śmigłowcem pod nasz apartament numer 332. No i cóż, miło było się ze otoczniami po raz kolejny 91 spotkać, miło było się spotkać ze Szczepanem. Szczepan, ile kilometrów dzisiaj przejechaliśmy? Prawie 100. No no nie, 100, 100 pękło. Tak, 100 pękło. Dobre kanapki były. Miły, miły dzień. To co, teraz Szczepan lecisz na wakacje do Polski na ile? Trzy Tygodnie. Trzy tygodnie. I tam będziesz odpoczywał, tak? Mam, mam taką nadzieję tak, Dobrze i mam nadzieję, że za miesiąc Może troszkę więcej z Panem się spotkamy pan powiedział, że w ramach wakacyjnych podcastów Obwiezie nasz jeszcze po paru innych miejscach Obiecał zawieźć nasz na miejsce Gdzie kręcili Bravehearta Czyli do miejscowości, jak ona się nazywa? Trim, Trim Castle, Trim Castle. Czyli zobaczymy co jest w Trim Castle Ale to pewnie pod koniec sierpnia Myślę, ten podcast będzie pan jedzie na wakacje, zanim przyjedzie, zanim się odezwie U niego to zawsze wszystko długo trwa Zatem dziękujemy. Podcast numer 91 już na pewno, na pewno, na pewno się kończy. Zapraszamy na podcast numer 92 już w połowie lipca. Szczyt wakacji przed nami, a my jedziemy dalej z tym wszystkim. Szczepan, dzięki Ci w imieniu słuchaczy i wszystkich za bardzo miły, sobotni, e, wypadowy dzień. I tyle. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy e, i Ludogarda Buzek. Ludgarda, <śmiech> trzymaj się. Pomarańcza.